Ewangelia Marka, rozdział 5 I przeprawili się za morze, do krainy gadareńczyków. I gdy wyszedł z łodzi, zaraz wybiegł mu naprzeciw z grobów człowiek mający ducha nieczystego, który mieszkał w grobowcach i nikt nie mógł związać go nawet łańcuchami, gdyż będąc często związany pętami i łańcuchami, zrywał łańcuchy i kruszył pęta, i nikt nie miał siły go ujarzmić. I zawsze we dnie i w nocy był w górach i w grobowcach, wołając i tłukąc siebie kamieniami. A gdy ujrzał z daleka Jezusa, przybiegł i oddał mu pokłon. I wołając wielkim głosem powiedział, Co ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Przysięgnij mi na Boga, że nie będziesz mnie dręczył. Bo mówił mu, wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka. I zapytał go, jak ci na imię? A on odpowiadając powiedział, moje imię jest Legion. Bo nas jest wielu. I bardzo go prosił, aby ich nie wyganiał z tej krainy. A była tam przy górze wielka trzoda świn, która się pasła. I prosiły go duchy nieczyste, mówiąc, poślij nas w te świnie, abyśmy w nie weszli. I Jezus im zaraz pozwolił, i wyszły duchy nieczyste, i weszły w świnie. I rzuciła się trzoda z urwiska w morze, a było ich około dwóch tysięcy, i potonęły w morzu. A pasący świnie uciekli i opowiedzieli to w mieście i we wsiach i wyszli, aby ujrzeć to, co się stało. I przyszli do Jezusa i ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział obleczony i przy zdrowych zmysłach, ten, w którym był legion demonów, i zlękli się. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, i o świniach i zaczęli go prosić, aby odszedł z ich granic a gdy wstąpił do łodzi prosił go ten, który był opętany aby mógł ubyć przy nim lecz Jezus mu nie pozwolił ale mu powiedział idź do swojego domu, do swoich i opowiedz im jak wielkie rzeczy Pan Ci uczynił i jak zmiłował się nad Tobą i odszedł, i zaczął opowiadać w dziesięciogrodziu, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus, i dziwili się wszyscy. A gdy Jezus ponownie przeprawił się w łodzi na drugą stronę, zebrało się wokół Niego mnóstwo ludu, a On był nad morzem. I oto przyszedł jeden z przełożonych synagogi o imieniu Jair, i gdy go ujrzał, przypadł do jego nóg. I prosił go usilnie, mówiąc, córeczka moja umiera, pójdź, włóż na nią ręce, aby była uzdrowiona, a będzie żyła. I poszedł z nim i szło za nim wiele ludu i napierali na niego. A pewna kobieta, która od dwunastu lat miała krwotok, i bardzo wycierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała. I nic jej nie pomogło, przeciwnie, jeszcze więcej jej się pogorszyło. Słysząc o Jezusie, podeszła z tyłu między ludem i dotknęła się Jego szaty, bo mówiła, jeśli tylko dotknę się Jego szaty, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uzdrowiona ze swojej choroby. I zaraz poznał Jezus sam w sobie, że wyszła z niego moc, obrócił się do ludu i powiedział, kto dotknął się moich szat? I powiedzieli mu jego uczniowie, widzisz, że ten lud tłoczy się na ciebie i mówisz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Ale kobieta z bojaźnią, i drżeniem, wiedząc, co jej się stało, przystąpiła i upadła przed nim i powiedziała mu całą prawdę. A on jej powiedział, córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swojego cierpienia. Gdy on jeszcze mówił, przyszli słudzy przełożonego synagogi mówiąc, Córka Twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, skoro usłyszał to, co oni mówili, powiedział do przełożonego synagogi, nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu i ze sobą tylko Piotrowi, Jakubowi i Janowi, bratu Jakuba. I przyszedł do domu przełożonego synagogi i ujrzał tam zamieszanie płaczących, i bardzo narzekających, a gdy wszedł, powiedział im, Czemu czynicie zamieszanie i płaczecie? Dziecko nie umarło, ale śpi. I wyśmiewali się z niego, a on wygnał wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecka i tych, którzy z nim byli i wszedł tam, gdzie było dziecko i ujął dziewczynkę za rękę i powiedział do niej Talitakumi, co się tłumaczy? Dziewczynko, mówię ci wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła. Miała bowiem 12 lat. I byli ogromnie zdumieni. I przykazał im stanowczo, aby o tym nikt nie wiedział i powiedział, aby dano jej jeść.